Ślepiec szarpnął się gwałtownie. Puszczaj, Szczylu! Rąbnął mnie laską w łeb, a potem dołożył solidniatkowi. Odepchnął nas z niepospolitą siłą i zaczął uciekać wyczynowym sprintem w stronę pobliskiego przystanku, ściągając po drodze ciemne okulary z nosa. Szczęście mu dopisało właśnie nadjeżdżał autobus. Oszust wskoczył do niego i tyle go widzieliśmy. Odjechał, wsiną dal. Głupiośmy zrobili. Zamiast brać nogi za pas. Wstaliśmy jak barany, ja rozcierałem sobie guza na głowie, a Edziu, oszołomiony, gapił się w paluszki Twix i batony, które trzymał w dłoni. Subiekci dopadli do nas i wykręcili nam ręce. Panowie, – Panowie, co wy? – wykrztusiłem przerażony. – Spoko, pójdziecie z nami – usłyszałem warknięcie. – Grzecznie i bez numerów. I – i Jakim prawem? – jęknął Edziu. – Myśmy nic nie zrobili. Czego od nas chcecie? – – Trzymasz w ręce baton z naszego sklepu, synku. I paluszki Twix – powiedzieli, jakby to miało wystarczyć za całe uzasadnienie. – I Ja nie ukradłem to od tego ślepca. – Taki on ślepiec, jak ze mnie król arabski – powiedział jeden z subiektów i nim się zorientowaliśmy, zrobił nam zdjęcie. – To na pamiątkę, do naszej kartoteki – wyjaśnił, a swoją drogą przykro, że takie małolaty jak wy już praktykują w gangu Palemona. J – Jakiego Palemona? – jęknąłem. – To pomyłka. Pierwszy raz widzimy człowieka. – Nie wyługacie się. Byliście z nim. Widzieliśmy. Razem uciekaliście. – Myśmy chcieli tylko przeprowadzić go przez jezdnię. Myśleliśmy, że to ślepiec. — Naprawdę? Co za uczynni chłopcy. — Skąd mogliśmy wiedzieć, że to złodziej i oszust? Nabrał nas. — Dobra, dobra. Będziecie się tłumaczyć w sądzie dla nieletnich. A teraz pokażcie swoje kieszenie i manele. Przeszukali nas. Pewni, że znajdą w nich Bóg wie co, ale miny im zaraz zrzedły, jak zobaczyli tam tylko książki i zeszyty. — Macie szczęście, — powiedzieli, — że nie znaleźliśmy przy was więcej kradzionego towaru, bo byście wylądowali w komisariacie policji. — A tak, zaprowadzimy was tylko do szkoły i opowiemy waszej dyrektorce, jakie z was gagatki. — Niech ona natrze wam uszu. — Nie, tylko nie do pani dyrektor, — przestraszył się Edziu. — Wiedziałem, że ma w budzie zepsutą opinię, różne grzeszki na sumieniu i groziło mu usunięcie ze szkoły. — Jestem niewinny — zajęczał rozpaczliwie. — Ale jak ja jej to wytłumaczę? Panowie, zlitujcie się, uwierzcie mi. Ale oni nie chcieli się zlitować. Edziu spojrzał na mnie z nienawiścią. — Ty, draniu! — wybuchnął to przez ciebie. — Ty jednak naprawdę jesteś Jonasz. Czemu znów dałem się namówić? Co za kretyn ze mnie? Nie podchodź więcej do mnie i, i, i nie mów do mnie, Edziu! Tak wrzeszczał, rozwścieczony, a mnie zrobiło się smutno. Tym razem to już chyba naprawdę i definitywnie koniec. Tracę ostatniego przyjaciela. Jaki był, taki był, ale szkoda. A sprawy zaczęły przybierać coraz gorszy obrót. Miałem jeszcze nadzieję, że dyrektorka będzie jak zwykle zajęta i przekaże sprawę w ręce naszej wychowawczyni, pani Olkuszowej, osoby nam życzliwej, którą łatwo będzie można przekonać, że padliśmy ofiarą niesłusznych oskarżeń. Niestety była to nadzieja płonna. Los, widać, chciał mnie pognębić ostatecznie i sprawił, że już na progu szkoły natknęliśmy się na magnificencję. Tak nazywaliśmy naszą panią dyrektor, z racji nobliwych manier i godnego, pełnego powagi oblicza. Fakt, że przychodzimy we eskorcie dwusmutnych facetów w firmowych fartuchach, zaintrygował ją dostatecznie, by zabrać nas do pokoju nauczycielskiego i dowiedzieć się, co zrobiliśmy. Długo będę pamiętał tę scenę. Cały pokój w ostrym, rażącym słońcu. Rozpaczliwe brzęczenie, much na szybie. W oknie pelargonie, czerwieńsze niż zwykle, z emocji. Ile już w tym pokoju nasłuchały się pikantnych rzeczy. Globus, zastygły w napięciu, nieruchomy, a podobno ziemia się kręci, bez względu na zmartwienia ludzkie. Na szafie pękaty gąsior szklany z brzuchem pełnym jabłecznej pulpy. U góry ma osadzoną w korku rurkę fermentacyjną, niby fajkę w gębie. Co sekundę wypuszcza banieczki gazu, gul, gul, gul, pyk, pyk, pyk. Wyraźnie drwi sobie z nas. Dość. Zjadają mnie nerwy. Uspokoić się, opanować. Nie myśleć, co zrobią z nami. Zmienić temat. Zaprzątnąć głowę czym innym. Choćby na przykład taką fermentacją. Fermentacja to proces rozkładu węglowodanów na alkohol, etanol i gaz dwutlenek węgla. Węglowodany to cukry, alkohol to nieszczęście. Kto wypije, to nieszczęście. Wszystkim winne jabłka. W magazynie stołówki zostało ich sporo, podobno częściowo nadgniłe, więc postanowiono przerobić je na wino. Obawiam się, że w pojęciu magnificencji my też jesteśmy jak te nadgniłe jabłka. Zapewne spróbuje poddać nas Gogicznej fermentacji. Dzisiejsza nasza przygoda utwierdzi ją w tych zamiarach. Nie ucieknę od mojego parszywego losu. Przegrana sprawa. Na stole te cholerne wyroby czekoladowe. Niepodważalne korpus delikti. Dwa paluszki i trzy batony. Jeden nadgryziony przez tego kretyna etka. Subiekci kończą relację. Nadmiernie upudrowana twarz magnificencji stężała. Jej zaciśnięte usta przypominają teraz siną krechę na teatralnej masce, bladej i nieruchomej. – Dziękuję panom – wycedziła – zajmiemy się tą sprawą i wyciągniemy konsekwencje. Podobnie skandaliczny wypadek już się nie powtórzy. Kiedy subiekci wyszli, przeszyła nas ostrym spojrzeniem swych zimnych oczu. Czego się dowiaduje? Uczniowie w gangu złodziei sklepowych. To już do tego doszło? Ja zaraz wytłumaczę. wykrztusiłem, ale uciszyła mnie. Nie przerywaj. Tu nic nie trzeba tłumaczyć. Sprawa jest oczywista. Tobie, Mroczek, się nie dziwię. Już dawno kwalifikujesz się do szkoły specjalnej. Wiedziałam, że skończysz w gangu. Ale że znalazł się tam archibald ciuruś? To nie tak. Ja wyjaśnię, próbowałem sprostować, ale nie dała mi skończyć. Wiem, co chcesz powiedzieć, archibaldzie. Z upodobaniem używała mojego oficjalnego imienia, którego nie znoszę. To Edward Mroczek cię wciągnął. On stale kogoś wciąga w brzydkie sprawy. Jego specjalnością jest wciąganie. Ale że ty mu się dałeś, archibaldzie. Edzia na moment aż zatkało, z oburzenia, na taką niesprawiedliwość, a potem wybuchnął: Ja! Ja go wciągnąłem, Ciurusia? To, to zupełnie na odwrót. Na odwrót? Co chcesz powiedzieć? Dyrektorka urwała nagle, bo do pokoju wsadziła zdobną w małe warkoczyki główkę Danka Nowicka, fertyczna, wścibska brunetka, która była w tym tygodniu dyżurną w naszej klasie. Czy można, pani dyrektor? — Nie teraz, moje dziecko. Mamy tu ważną sprawę. I ja właśnie w tej sprawie przyprowadziłam świadka. — Naocznego — zaznaczyła Danka z dumą. — On ma ciekawe rzeczy do powiedzenia. — Dobrze, niech wejdzie. Do pokoju wszedł chłopak z włosami na sztorc, podobnymi do sierści terriera, ten sam, co nam się tak przyglądał w sklepie. Magnificencja spojrzała na niego ze źle ukrywanym wstrętem. – Ja chyba pierwszy raz cię widzę na oczy. – Jak się nazywasz? – On się nazywa Dezyderiusz Pokiełbas i jest Nowy – pośpieszyła z odpowiedzią Danka. – Dezyderiusz Pokiełbas? – Proszę mówić na mnie dzidek – powiedział Nowy. – Skąd się tu wziąłeś, Pokiełbas? – Przenieśli mnie z chomiczówki, proszę pani. – Bo pewnie rozrabiałeś tam. – Trochę, ale to nie dlatego. Tata sprzedał wóz i zamienił mieszkanie na większe, bo urodziły się nam bliźniaki. – On akurat kupował zeszyty i naklejki, jak była ta kradzież – sprowadziła rozmowę na rzeczowe tory Danka. – On mówi, że wszystko widział. – Widziałeś? – zapytała dyrektorka. – Tak, proszę pani. Oni nie kradli, oświadczył pokiełbas. Kradł ten typ, co udawał ślepca. On ma gang, proszę pani, i grasuje od niedawna po sklepach w naszej dzielnicy. Nikt nie zna jego nazwiska. Przezwali go Palemonem, bo ma tatuaż korsarski z trupią czaszką i piszczelami na ręce. To on kradł, a ci chłopcy cały czas jedli tylko lody i pili kole. Bardzo mnie dziwiło, że tak wcześniej opychają się lodami, a ten cieńszy z nich, ten o wyglądzie zdechlaka, nie znam jeszcze wszystkich imion tutaj, ten, co chyba nazywa się Edek, to po prostu mnie zafascynował, proszę pani, bo on zjadł całą półkulę kasaty, taką wielką jak, jak ten globus. Do tego jeszcze dwie melby i wypił litr coli. I to cię zafascynowało? Zawsze mnie fascynują wyczynowcy.